Dzień dobry Państwu. Zbliża się koniec kalendarzowego lata, tym samym już niedługo zakończymy spotkania w ramach Letniej Szkoły Życia, co nie oznacza, że człowiek i jego sprawy przestaną nas interesować. Dzisiaj przyjrzymy się problemowi choroby. Życie oraz zdrowie to jedne z najwyższych wartości, które posiadamy i które jednocześnie stanowią podstawę innych wartości człowieka, a poważnym zakłóceniem korzystania z tych wartości jest choroba. Między chorobami a medycyną toczy się od lat nieustająca walka. Medycyna wnajduje coraz to nowe lekarstwa, a w tym samym czasie powstają nowe groźne szczepy wirusów i bakterii. Pokonujemy nasze choroby kosztem naszych organizmów, które nie walcząc samemu stają się coraz słabsze i delikatniejsze, a tym samym bardziej podatne na kolejne zarazki. Do tego dochodzi higiena, kultura i technika, które przez swój rozwój zwiększają komfort naszego życia, co paradoksalnie także ogranicza naszą naturalną odporność na choroby. Choroby, których doświadczamy, dzielą się na fizyczne, kiedy choruje jakiś organ naszego organizmu, i psychiczne, kiedy pojawiają się problemy z psychiką. W obu przypadkach niezbędna jest pomoc innych ludzi, najlepiej rodzin czy bliskich. Podczas choroby jesteśmy częściowo lub całkowicie bezradni i potrzebujemy pomocy. Począwszy od podania jedzenia, napojów i lekarstw, aż po bardziej skomplikowaną pomoc, jak dobra rada, wezwanie lekarza i pomoc we właściwej diagnozie, bo chory albo nie docenia swojego stanu, albo przesadza wpadając w apatię lub hipochondrię. W trakcie opieki nad chorymi u bliskich powstają więzi międzyludzkie. Wyzwalają się uczucia opiekuńczości i miłosierdzia. Stykając się z chorobą bliskiego, zaczynamy się także często zastanawiać, co z nami będzie w przyszłości. Kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi, nie myślimy o chorobie czy śmierci. Ufamy, że zdrowie, energia, niezależność utrzymają się w nas do końca życia. Kiedy jednak przychodzi dojrzałość, a za nią starość, coraz bardziej dostrzegamy swoje słabości, krótkość życia i jego kres. Jesteśmy coraz częściej zdani na innych. Siły słabną i potrzebujemy pomocy. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób, która we współczesnym świecie pochłania coraz więcej ofiar, jest depresja. Depresja jest szczególnie przykrą i dolegliwą chorobą. W trakcie jej trwania tracimy chęć do pracy, a nawet życia, gdyż wszystko wydaje nam się bezsensowne, a równocześnie pojawia się mnóstwo lęków. Wtedy to szczególnie potrzebujemy pomocy i opieki innych. Cierpienia jako towarzyszom depresji są znacznie silniejsze od wielu cierpień fizycznych związanych z innymi chorobami. W takich sytuacjach, trudnych dla obu stron, ujawnia się prawdziwy obraz moralności, która powinna choremu pozwalać liczyć na pomoc innych i jednocześnie podkreśla problem odpowiedzialności społeczeństwa za chorego. Każda choroba jest nieprzyjemnym zdarzeniem, a jeżeli w dodatku jest poważna, to zmienia nasze życie, widzenie świata i stosunek do innych ludzi. Dobrze, jeżeli jest to zmiana pozytywna. Często jednak mamy do czynienia z przypadkiem odwrotnym. Chory staje się nieprzyjemny, rzędliwy, niecierpliwy. Zamiast wdzięczności, podziękowań i zrozumienia słyszymy pretensje, narzekania i nieprawdziwe zarzuty wówczas jest szczególnie trudną sobą opiekującym się chorym. Powinniśmy jednak pamiętać, że poważna choroba nie jest stanem normalnym, który potrafi w czasie jej trwania zmienić nie tylko charakter, ale i osobowość człowieka. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Tymczewski.